Przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, Nieposłuszeństwo, czym jest nieposłuszeństwo? Nieposłuszeństwo to jest celowe działanie, łamiące konkretne przepisy lub pewne systemy, które są przeznaczone do osiągnięcia pozytywnych celów. To jest celowe działanie, łamiące konkretne przepisy. Najkrócej. Celowe działanie, łamiące konkretne przepisy. Nikt z chrześcijan nie może powiedzieć takiej rzeczy. Ja nie jestem świadomy mojego nieposłuszeństwa. Jeżeli nie jesteś świadomy swojego nieposłuszeństwa, oznacza to, że nie masz relacji z Bogiem. Sorry. Jeżeli, jesteś, jeżeli mówisz mi taką rzecz, to znaczy, że Ty nie przebywasz z Bogiem, bo przebywając z Bogiem, pierwszą rzeczą, powiedzieć Wam, jaka jest pierwsza akcja, jeżeli chodzi o Przeniknięcie, przenikanie Boga z naszego ducha do naszej duszy, przekonywanie naszej duszy o różnego rodzaju błędach. Ja idąc przed Boga, natychmiast, natychmiast mam rozmowę o sobie. Nie wiem. Może Wy rozmawiacie o innych ludziach z Bogiem, ale ja w 90% to rozmawiam o duszy swojej. On ze mną chce. Ze mną. Ja w ogóle chcę o innych sprawach rozmawiać z Bogiem, on chce o mnie rozmawiać. Rozumiesz? Ja mówię, Panie, yy, yy, wróćmy Najlepiej tak yy, teraz już tak nie mam, ale kiedyś się miałem i chciałem z Bogiem o mojej żonie rozmawiać. Zamiast <śmiech> chciałem o żonie mojej rozmawiać, jakie tam należy zmiany w mojej żonie y, zaprowadzić, <śmiech> ponieważ y, ja mam pewną no, koncepcję żony. Tak? Ja się przed Bogiem przyprawiam. To, to, to było coś takiego, że ja przed Bogiem, jakby tutaj jakby stawałem, ja naprawdę chciałem rozmawiać o mojej żonie. I wiecie to, co wiecie, zacząłem ze tego Bóg Mówić o mnie, o mnie. I doszło do tego, że ja już potem nie chciałem z Bogiem rozmawiać o mojej żonie. Bo każda chęć rozmawiania o mojej żonie, tak, przeznaczała się na rozmowę o mnie. Potem też się nauczyłem, czy Bóg w ogóle o mnie chce rozmawiać, tak. I potem, jak przychodziłem do Boga, to widziałem, że On o mnie będzie rozmawiał, zacząłem o mnie rozmawiać z Nim. Ja dzisiaj umiem rozmawiać z ludźmi o mnie. Wiecie dlaczego? Bóg mi tego nauczył. Wiecie, umiem usiąść z człowiekiem i porozmawiać o mnie, Umiem mu powiedzieć o sobie, o swoich rzeczach, e, rozumiesz? Umiem przyjąć od niego korektę, umiem w ogóle poddać się pod to, co on do mnie mówi, tak? Bardzo też chętnie słucham, jak ktoś mówi do siebie, e, do, do mnie o swojej osobie. Bardzo lubię słuchać. Bo ja w ogóle wiem, że na tym polega rozmowa. Wiecie, czasami spotykam się z ludźmi, którzy chcą ze mną porozmawiać szczerze, a tak naprawdę rozmawiają o wszystkim o wszystkim dookoła. Rozumiecie? O wszystkim rozmawiają. Ja na przykład wiem, że jeżeli dochodzi do rozmowy między mną a jakimś człowiekiem i tam nie ma poruszanego aspektu naszych, yy, naszych dusz, tak? Naszego wnętrza, to jest nieprawdziwe. Jakaś nieprawda tutaj jest w tym wszystkim. Czemu? Bo jak, tak naprawdę jakikolwiek temat zaczepimy, on dotyczy nas w jakimś sensie. A więc przecież nieposłuszeństwo, to jest celowe działanie łamiące konkretne przepisy. Celowe działanie. A więc teraz moje pytanie. Jeżeli kochasz, i mówisz kocham cię, zróbmy coś z tymi telefonami, jeżeli kochasz, to ty podejmujesz decyzję o byciu posłusznym. I ty podejmujesz decyzję, że ty nawet poniesiesz konsekwencje, jakby otworzenia się teraz, otworzenie się. Ja poniosę konsekwencje, jestem gotów ponieść konsekwencje. Ja się otworzę teraz. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ja podejmę też pewne decyzje związane ze zmianą jakąś. Ponieważ posłuszeństwo, posłuszeństwo jest moim objawieniem mojej miłości do Boga. Ja mogę dużo gadać. O miłości do Boga. Ale jeżeli ja nie jestem posłuszny, tak, to moja mowa o miłości jest sztuczna i nieprawdziwa. Rozumiecie? Sztuczna i nieprawdziwa. Czym jest bunt? Bunt to jest odrzucenie celów społecznych, jakiejś grupy albo jakiejś społeczności i zastąpienie ich własnymi zasadami i celami. To jest odrzucenie. Czym jest bunt? W ogóle kim jest buntownik? Puntownik to jest człowiek, który odrzuca określone koncepcje Boże i zastępuje je swoimi. To jest mistrzostwo świata w ogóle. Jak ja patrzę na puntowników, mówię, ja wiesz, rozmawia z człowiekiem i mówię do niego tak, ale wiesz co? Ale ta sprawa wygląda tak. No ale mi się wydaje. Ja mówię, ale ty, ty nie masz komfortu. Nie ma takiego komfortu powiedz, że mi się tak wydaje. Ale twoje wydawanie dla mnie nic nie znaczy. To jest prawda jakaś jest prawda jakaś, jakaś prawda. Jak na przykład rozmawiam ja z mówię, że Bóg uzdrowił wszystkie choroby. I ktoś mówi, a to jest... Nie, no mi się wydaje, że Bóg nie uzdrowił wszystkich chorób, to no, przecież... No, no przy mówię. Czekam aż mnie Pan Ja mówię, ale patrzcie, nie jak jest to, ja robię? Ja mówię mu prawda. Ja mówię, Pan Cię nie uzdrowił, bo Pan Cię uzdrowił. Ale ja jestem chory. Ja mówię, nie. Ty jesteś zdrowy, tylko ty nie przyjmujesz prawdy o tym, że jesteś zdrowy, dlatego choroba się ciebie trzyma, bo ma za to. Choroba się ciebie trzyma z jednego powodu. Ponieważ posiada uchwyt do trzymania. Choroba jest głupia jak głód. Co ma, tego się trzyma. Jakiej dasz się czego trzymać, to się będzie trzymać. Rozumiesz? I mówię tak, jeżeli nie dasz się uzdrowić, to będziesz chory do końca życia Możesz chory. Chory mówi a to co mam zrobić? Ja mówię, uwierzę, że jesteś zdrowy. To ty jesteś nienormalny. Ja mówię, tak, jestem nienormalny, ale zdrowy. jest jesteś normalny i chory. To jest moje pytanie. Czy lepiej być nienormalnym i zdrowym, czy normalnym i chorym? To, to są bardzo ważne pytania. I teraz, gdzie umieszczamy normę? Gdzie umieszczamy normę? Gdzie umieszczamy normę? Co to jest ta norma? Ktoś z temą na przykład prowadzi dysputy różne na, na jakiś temat, ja mówię, dobrze, mówię, wiesz o tym to, wiesz o tym tamto, a ty, że ty nieszczęśliwy jesteś, no jestem, ja mówię, to po to, że ty jesteś nieszczęśliwy z twoim posiada, z, z, z tym, co ty posiadasz. Mówię, trwasz w buncie! Trwasz w buncie! Czym jest pód pód to jest zastąpienie Bożych prawideł swoimi prawidłami i twierdzenie, że jestem wolnym człowiekiem, więc mam, więc mam swoje zdanie, widzisz. Miłość, na miłość się odpowiada posłuszeństwem. Wiecie na czym polega zmiana myślenia? Widzimy, że z łaski otrzymaliśmy nowe życie, widzimy, że z łaski jesteśmy tą piękną oblubienicą Bożą, widzimy, że Bóg nas kocha, że On nas akceptuje, że On jest z nami i teraz my musimy spojrzeć w prawdę, Przejrzeć się i popatrzeć tak Ech, A jestem tą oblubienicą, ale strasznie zaniedbana. <śmiech> tak, jestem nieogarnięta. I tu się zaczyna proces przemiany myślenia. Wiesz, o co chodzi? Bo jesteś oblubienicą, może być nieogarniętą oblubienicą. <śmiech> Możesz być piękna. Kobieta nie, wiad, nie, nie, nie, nie ma... Może być najpiękniejsza kobieta, najpiękniejsza na świecie, rozumiesz? Ale jak rano nie umyje zębów i ci zionie, to od razu cały urok spada. A to może być, obojętnie kto? Najpiękniejsza kobieta świata. Wiesz o co chodzi? Koniec. Ale zionie jak każdy. Bo wszyscy, wszyscy mamy żołoty, wszyscy mamy gardło, wszyscy mamy kwas solny w żółty. I tutaj nie ma, że ty jesteś piękna, umalowana, nie masz kwasu solnego, masz kwas. tu ma kwas. Rozumiesz? Brzydki alkoholik ma kwas i piękna niewiasta ma kwas. I się ziobie z kwas. A teraz trzeba, co trzeba? Się u i trzeba Wypłukać paszczę, czy to ładno, czy nieładno, trzeba płukać. Bo w innym wypadku jesteś piękną obrobiną, ale jesteś jaka nieatrakcyjna. No tak? mówi, no kocham cię z tym wyziemnym, no, przecież cię kocham ale zasadniczo, zasadniczo, tak? Twoja miłość winna być tak? objawiona w czeczności. to nie jest. Wiecie, ludzie się obrażają. Ja nie wiem, dlaczego się obrazić, to nie wiem, U to nie jest ani krzywdzące, ani raniące. Zradził mnie, powiedział, że jestem buchan, a co ci mi opowiedzieć? A co ci mi opowiedzieć? Przecież powiedział ci kochać, to ci mówi prawdę. Wiecie, Bóg mówi prawdę do nas, I mówi, ale my nie chcemy tego zmieniać, bo ja mówię prawdę, ci będzie, kocham w ogóle w tym całym kotle, nie? Ale się ogarnij! A potem mówi, nie! Będę ziągnąć! Bóg mówi, że w porządku, ziądź. To ziądź. Dopóki nie zdasz sobie sprawy, że Twoje zionięcie jest w jakiś sposób dla mnie nieatrakcyjne, to dalej będziesz wziął. Ale kiedy uświadomisz sobie, jak jest ten dla Ciebie wagi, to zaczniesz być ze mną. Rozmiesz, że mówię, posłuszeństwo jest wynikiem miłości. nie Nieposłuszeństwo to jest zaburzenie. Bóg to jest zaburzenie. To jest zaburzenie. Krąbność to jest cecha charakteru, która objawia się nieposłusznym i upartym zachowaniem. Nie zrobię. Nie pójdę. Nie będę tak myślał. Najwyżej odejdę z kościoła. Odejdź. Lucyfer był nieposłuszny, puntowniczy knobny. Rozumiesz? Nieposłuszny, bunt, również niekronny. Jeżeli my nie okazujemy wdzięczności, to z automatu wchodzimy w nieposłuszeństwo, bunt lub kronność. I w tym momencie łączymy się z charakterem szatana. To nas łączy z jego charakterem. I w tym momencie zaczynamy podejmować decyzje zgodne z tym impulsem, który on nam podaje. Rozumiesz? Który On nam podaje. Jest jeszcze takie różne głupoty od ludzi. Pytam kogoś, czemu nie byłeś w Kościele? Miałem taki czas, wiesz, taki cichy czas z Panem. Ja mówię, w niedzielę miałem cichy czas z Panem w dziesiątki. Mówię, cichy czas z Panem, możesz mieć od poniedziałku do soboty. Teraz jest niedziela. Powinieneś tu być z nami wszystkim. Czemu się? Taki miałem czas z Panem, Pan mnie tak prowadził. Mówię, nie prowadził Cię tak Pan. Prowadził Cię tak Diabeł. Ponieważ Pan podyktował kiedyś list do Hebrajczyków. I tam jest napisane wspólnych zebrań, nie opuszczaj. Mówię, dlaczego nie jesteś z Kościołem, tylko siedzisz sam w domu? Rozumiesz? Sam? No sam w domu? <kluje> online oglądam. Ten online, to jest dla tych ludzi, którzy nie mają społeczności. tak? Albo dla grup domowych, rozumiesz? To jest ten online. Dla ludzi, którzy mają wokół siebie same religijne kościoły, jest online. Po to to jest. Bo jak Ty jesteś w tej społeczności, tak? Mieszkasz za Zawinfleń, to powinieneś być na społeczności. To jest bardzo pobyt ludzi, tak? Ja w Internecie odsłucham. Czego odsłuchasz w Internecie? Cię odsłucham? Ja mówię, ja nie chcę, żebyś mnie tylko odsłuchał, Chcę mnie przytulił! Jak Ty przytulisz? Maila nie myślisz? Kocham Cię, pastorze! Tu lecie. na hmm. Co mam się? Ekranem otoczyć. Ja potrzebuję ciebie! Ciebie! Nie, bo ja mam swoją koncepcję. Buntownik jesteś. Nie buntuj się. Na litość boską nie buntuj się. Wejdź, zajrzyj. Głęboko swojego ducha. Odpowiedz jakąś wdzięcznością. Odpowiedz wdzięcznością. Odpowiedz wdzięcznością. Ja słucham głupoty ludzkiej i ludzie mówią, jak Pan mnie przekona, to ja będę przynosił pieniądze do Kościoła. Ja mówię, ty jesteś chory na głowę. Pieniądze się przynosi do Kościoła dlatego, bo z czegoś musimy żyć i z czegoś musimy służyć. czegoś trzeba żyć, z czegoś trzeba służyć. Dwie kolumny, mikser, trzy mikrofony, dziesięć tysięcy, czy jedenaście. Trzeba żyć z czegoś. Jak chcesz głosić, co chcesz robić, za co? Ale budownik ma to Dar Darmo daliście dar budowę. Rozumiesz ja mówię? To, są, to są buntownicze rzeczy. To, jest, to jest są bunt. Przeciwko czemu ten budzie? Przeciwko miłości Boga. Przeciwko miłości Boga. Mnie w życiu nikt nie uczył, że ja mam siać w Królestwo Boże. Mnie nikt tego nie uczył. Wiecie o co chodzi? Mnie nikt nie uczył takich rzeczy nigdy. Bo w kościele religijnym, w którym ja byłem, to jak tam się coś. Tam... Ja to mówię normalnie, Tam to nie mówili normalnie. A mówili w takim dziwnym języku. Tam wielu z Was dotknęło niestety tego klimatu. A tam w takim dziwnym języku tak Jak pastor zaczął mówić coś na temat dawania pieniędzy i on powiedział coś takiego. Ja nawet nie wiem, co on powiedział, bo on takie po tej przedpowiedział, nie za ostro. A mówi, nie. A nie, nie wiem. Nie jak jest ostro. Wiesz o co chodzi? Potem słyszałem, jak tam ostro Ciebie stał, tak jeden mówił, złodzieje! Mówi to, to, to. Ja pewno ostro, ostro. To chyba nie na ostro. Przyjaciele, mnie nikt takiej rzeczy nie mówił. To się zrodziło w moim duchu. To się zrodziło w moim duchu, w moim duchu. To było normalne. To było normalne, że się przebywa z wierzącymi ludźmi. Nikt mnie nie uczył, że mam się modlić. Mam się modlić? Ja od kiedy się nawróciłem, zacząłem się modlić. W ogóle. Ja zawycia się w ogóle tu modlę się. No, co ja wtedy robił? Boga poznałem. Wiesz o co chodzi? Ustawicznie zacząłem się modlić. No, ty tyle mam się modlić? Ja nigdy nie zadałem pytania, dlaczego tak błogotrwa to nabożeństwo. Tak? Ludzie z nabożeństwa wychodzić nie chcą. Jak kochasz, to byś tu siedział i siedział i siedział. Spałbyś tu, jadłbyś tu, siedziałbyś z tymi ludźmi w ogóle czy w ja nie wiem. Żyłbyś w ogóle, jak to jest z jakoś komunę byś założył. W ogóle wiesz o co chodzi? O no tak. krawatem bym sobie przepasał głowę, wiesz to to Dlaczego? Bo to miłość się do tego napędza, tak? Chce się być ze sobą, chce się być. Chce się żyć razem. Razem chce się funkcjonować, jeść, zarabiać pieniądze, głosić, uzdrawiać, uwalniać, rozumiesz jakieś rzeczy razem. Ale buntownik ma zasady swoje inne. Bunt jest zawsze kontra miłości. Żebyście uświadomili sobie dzisiaj bardzo ważną kwestię, że nieposłuszeństwo duszy, bunt duszy, krnąbność duszy, one stoją w opozycji wobec czystej miłości w Twoim duchu. W Twoim duchu jest cała miłość Boża rozlana przez Ducha Świętego. Masz tą miłość. Musisz ją ostatnio zacząć wydobywać. Musisz zrozumieć, że będę tej miłości trzeba chodzić że Twoja wdzięczność musi być odpowiedzią. To jest odpowiedź. Jak odpowiedzieć Bogu? Jeżeli mnie miłujecie, przestrzegać będziecie przykazań mój, mówi Jezus. Ale to nie jest nakaz! Zauważ! Tam nie ma typu rozkazującego, to nie jest żaden nakaz. Jezus po prostu określa fakty pewne. Jeżeli tak będziecie mieli, to dobrze, jeżeli nie, to nie! Ja idę dalej, mówi Jezus. On się odwraca i mówi tekst, chłopaki, też. Święty ja dokąd pójdziemy, nie mamy go <głos> Rozumiem, co. Motywację miał, że nie ma dokąd? Wszystko spalone, zniszczone, zabić nas to wszędzie. Prawda, Tomaszku? Tomasz, Tomasz już nie Tomasz że nie mówi. Tomasz się To przechodzimy do Jerozolimy, i też nas zabiją. Tomasz, ten <głos> był dobry, co? Dobra, idziemy, mówimy, że zabiją w ogóle, wszystkich, zaraz, zawsze. Idziemy, dobra, idziemy. Wiesz jak oni szli. Człowieku. Oni byli załamani jak ty za Człowieku. Wszyscy działają do postołowy. Jeden, jeden. Tam Jan. Tam, tam, tam Jan, chociaż Jan też był zaburzony. W miarę się trzymał jeszcze. No. najmłodszy. Najmniej pokiereszowana głowa. Ale Jezus taki był. On cały czas mówi, ale jesteście wdzięczni tak czy nie? No, chłopaki. Nie, no, to nie, nie, nie. Rozumiesz? Ludzie mówią tak, Bóg się domaga swojej chwały, chwały Pana. Nie. To już jest straszne. To na Wiesz, jakby to żona by do mnie przyszła, na mówię, chwał mnie, chwał mnie. jedziemy w samochodzie, gada mówi, Ty, dobrze, że my w ogóle nie? nie. Mówi, a jakby mówi, była… Jakby, jakby, jakby, jakby, ona mówi tak, jakbyś mówi Jakbyś wcześniej, jakbym ja wcześniej odeszła do Pana i Ty byś sobie wziął drugą, mówi kobietę, i ta druga by tam, mówi, była taka, by tam się krzyczała ja i ja bym mężął. Ja nie wiem, ja, miał, ja, miał, ja Mam bardzo wysokie standardy, przede wszystkim ja mam taki standard szalą który przewyższa wszelkie rogi. Ja sobie nie wyobrażam być z kobietą, która by była jak cieknąca rynna i obok mnie. Mala, mala, mala. Nie mów do mnie. Zrób mi prezent. Nie mów do mnie. Błagam. Wy nie zdobędziesz mnie przez to. Zdobędziesz mnie milczeniem. Biblii nie zdobędziesz. Chodzi o to, że żyjemy, tak? Bo kochamy się. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś na mnie coś wymusza, żebym ja wymuszał. Ja na swoim życiu się nawymuszałem rzeczy. Nawymuszałem się. Ja się nawymuszałem rzeczy na ludziach. Wymuszenie za wymuszeniem. Wymuszenie fizyczne, wymuszenie psychiczne. Potem jak się nawróciłem, to w ogóle dalej byłem w tej mentalności. Mówię, teraz może wymuszać na wszystkich, Rozumiesz, to, żeby w ogóle myśleli, jak ja. I tu świadczyli w się mówi, stój, Ceroński, stój, koniec wymuszenia. Koniec. Mówię ja miałem mentalność, ja to się śmieję, jest namaszczenie Nechemiasza. Być pięściami po twarzy, wyrywać brody, mówić, panie miej mi go usprawiedliwie. Niech się nawrócą i powieć, żeby się nawrócić. No, jak to się nie chce nawrócić? Mówię w kajdarki. Mówię... Chore, to jest chore. Bóg nigdy niczego nie wymusza, bo Bóg jest miłością. A odpowiedź na miłość jest jedna – wdzięczność. A wdzięczność objawia się w posłuszeństwie. A posłuszeństwo to jest rezygnacja z własnych toków myślowych i przyjęcie toków myślowych Boga. I nieważne, czy to boli moją duszę, czy to nie boli. I tego nie robimy, bo Bóg każe, tylko to robimy, bo my chcemy. Chcemy! Ja się zmieniam, bo chcę się zmieniać. A On mówi Artur, ja jestem sobą swoją mocą. Ja mówię Panie, ja chcę się zmieniać. O, a On mówi ja jestem Artur. Ja mówię, panie, zmieniamy te to toki myślowa, bo mówi ja, ja jestem w tym temacie, już Cię biorę do roboty, już Ci zmieniam, da, tylko daj mi hasło, rozumiesz, daj mi hasło, ja mówi panie, jestem, operacja, tak? operacja, ale on robi to, bo ja tego chcę, rozumiecie mnie? Bóg cokolwiek zrobi w Twoim życiu, to zrobi dlatego, bo chcesz, bo pragniesz. Jak przychodzisz do Boga, możesz być, ja byłem nieposłuszny Bóg, ale ja przede tym mówię, Boże, ja mam problemy z posłuszeństwem, ja mam problemy z akceptowaniem Twoich rzeczy, Boże, pomóż mi Bóg, ja jestem w tym, a zaczął mnie zmienić. To nie jest żaden problem dla Boga zmienić człowieka, który chce. Rozumiesz? Ja byłem punktownikiem, ale na kolanach. Ja nie przyszedłem niego niego bo ja zrozumiałem, czym jest łaska. Ja wiedziałem, że ja sobie nie poradzę, a więc nie będę sobie radził. Przedtem na kolanach, mówię, Boże, jestem buntownikiem, ja mam mentalność w duszy buntownika, zmieniaj mnie, Panie! I Bóg zaczął mnie zmieniać. I dzisiaj nikt mi nie powie, czy nie można zmienić buntownika czy człowieka krnobrnego, czy nieposłusznego w potulnego baranka. Można, to można zrobić, to można zrobić, to można zrobić! Nikt mi dzisiaj tego nie powie, bo ja, decytuję. ja przychodzę do powodu, jestem Ci wdzięczny i chcę Ci być posłuszny. A bo Bóg mówi, a ja jestem z Tobą w tym temacie i uwalniam, całą moc nie ma. Całą moc nie ma. Wiecie, bo można nauczyć ludzi, co mają robić. Ja ci mogę nauczyć, powiedzieć, tylko wiesz co to będzie? To będzie jak grochem o ścianie. Co zrobić? To nie jest co zrobić, jak. ludzie mówią, co mam zrobić? Nie powiem Ci! Ostatnio coś komuś napisałem, ale co to znaczy? My nie powiem Ci! Pisze do mnie, nie powiesz? Nie! Jak to nie powiesz? Wiem, nie powiem. Masz Ducha Świętego. Bądź nim. Za pół godziny pisze. Ja mówię, no, jak wdychę. Jezus nigdy nie tłumaczył swoich objawień, zauważyliście? Jezus nigdy nie tłumaczył objawień, nigdy. Dzisiaj Kościół jest zawodowcem w tłumaczeniu objawień. Ale Jezus nie tłumaczył, jak kocham te rzeczy, On przychodzi i mówi, yy, tutaj ja jestem chlebem z nieba. dla nas to jest banan, ale dla żydów to było próżnictwo. Chlebem z nieba? Możesz nam dawał chleb! Nie mówi, dobra, jak nie będziecie jeść mojego ciała i pić mojej krwi, nie możecie mieć działać no i koniec. Ty, dali mi jedno objawienie, nie zaczęli mnie, im drugim. I zabrał się i poszedł. Zostawił w tym ty! To jest mistrzostwo! Żadnego wyjaśniania! Żadnego opisu! Rozumiesz? Biblia z komentarzem. Komentarze. Ktoś ja mówi, mam Biblię z komentarzem, co ja mam zrobić? Ja wytrzyj komentarz. Wierzę że co zrobić, to drugą. najpierw wytrzyj komentarz. To bardzo ważne. Nie możesz wyrzeć, podkreślaj. Nie czytaj komentarzy. Bo komentarz to nie jest Słowo Boże komentarz, to jest interpretacja gościa, który wydał tą książkę. Rozumiesz? I nabierzesz jego toków myślowych, a nie weźmiesz objawienia, które są. Ty masz brać objawienie, objawienie. Wiesz co to jest objawienie? To jest przyjęcie Bożej informacji prosto ze źródła. Tak? Prosto ze źródła musi być objawienie. My musimy mieć objawienia, objawienia, a nie ludzie, którzy się powie, co robić, co robić, gdzie stać, jak mam stać, przed Ciebie w Miojca jest Ducha Świętego, trzy razy się klapnę ręce do góry, za wysoko nie, bo jak podniosę tak, tego uczą w szkołach, naprawdę, i to protestanckich, trzeba tak podnosić ręce. Tak uczą, żebyś wyglądał jak waza, Naprawdę, jak podejście. A ręce, o, a, o, o, o, o, Biblii dokończyła. Ja wiem, że nie tak, nie Do, ale przynajmniej wierzę, że nie mogą być niż kazarnica. Zależy jaka kazarnica. Rozumiesz? Nie za wysoko, nie za nisko. <śmielizny> My to zrobimy z żelby <śmielizny> tą. nie robimy. Chodzi o to przyjaciele, że to wszystko choroba jest, choroba zierająca, głupota, głupota, Jezus był normalny, Jego miłość normalna, odpowiedź na miłość normalna, posłuszeństwo dlatego, że się chce. To jest Wojsko Boże! I my szukamy, jak uczy się o wierności. Jaka? Jak można nauczyć o wierności człowieka? O wierności Wiesz, gdzie się Wiesz, gdzie się wierność objawia? Nie w teorii, na placu boju się objawia wierność. Wierność się na placu boju. Co mnie ktoś o wierności, proszę ciebie, jak go nie ma ze mną na ulicy? Rozumiesz? Co mnie o wierności? Co mnie o wierności, proszę ciebie, jak, jak, jak, jak ktoś, proszę ciebie, się zastanawia, czy brutto to dziesięć dziesięcienie się oddaje? Co mnie za wierność taka? To jest teoria! Teoria wszystko. Teoria. Aha, kocham Cię bracie. kocham Cię. Kocham To jest odpowiedzialne. Jeżeli mówisz, że mnie kochasz, to punkt pierwszy, tak? Przecież Ci się załaduje do życia z nogami człowieku. Jeżeli mówisz, że mnie kochasz, to uważaj, bo Ci się załaduję do życia, rozumiesz, mnie Przyjdę Ci do życia, bo. Przyjdę Ci do życia, rozumiesz? Przyjdę, usiądę przy Twoim stole, rozumiesz? Będę jasł twojej miseczki i pił z Twojego kubeczka. Wpadł w Twoim łóżeczku i się krząta po Twoim domu. Rozumiesz, co zrobisz? Zastanów się, czy mnie kochasz, mówi Bóg. Zrozum to. Miłość, wiecie, miłość z automatu, z automatu, jakby ma w sobie zakodowaną wdzięczność, czyli jeżeli my mówimy, kocham Cię, Boże, to Bóg mówi, aha, będziesz, nie jesteśmy wdzięczni, rozumiem, ha, super. Wiesz, w ogóle, wiesz, tak jak czasami mówi, wiesz, Bóg zawsze na poważnie. i Bóg powiedział ja zawsze na poważnie, nie czy Ty? Ja zawsze na poważnie. Jak Ty do mnie to ja jestem. Jestem w tym temacie, tak? Posłuszeństwo to jest odpowiedź na miłość. Tak? Jeżeli jesteś nieposłuszny, tak? To musisz pokutować. Nie z tego, że nie wykonujesz jakiejś rzeczy. Musisz pokutować z nieuwalniania miłości do Boga. Z, musisz pokutować z, z niewdzięczności. Z niewdzięczności. Z niewdzięczności. Z niewdzięczności. Był taki moment, jak tworzyliśmy zespół finansujący naszej służby. Ludzie mówią, o, będę Artur, jestem z sobą, całym sercem. Tak, serce. Wywaliłem te dwa, trzy numery, biblijne. To tylko biblijne numery w Nigdy nie wyszedłem w swojej działalności publicznej poza klawę Bożej Prawdy zawartą w słowie, którą mogę uprądzić. dwoma lub trzema traktatami biblijnymi. Zawsze. Wywaliłem dwa, trzy numery i już go nie mówię. Czeka, nie ma jego, nie ma pieniędzy, nic. Piszę mu to życzenie przez jego dobrego. Nie opisuję. Co tu jest tutaj? To na pewno nie jest prawdziwe. To w ogóle nie jest prawdziwe. To nieprawdziwe jest. Nieprawdziwe. Nieprawdziwe. Przydzielę. Nie mamy na to dzisiaj czasu. Ale chcę Ci coś pokazać. Dość szybko. Chcę pokazać kilka znanych punktów. Pierwsze, posiadanie własnego zdania na ten dany temat innego niż Boże Słowo. Punkt pierwszy. Posiadanie własnego zdania na dany temat innego niż Boże Słowo. Drugie. Przyporządkowywanie Bożego Słowa własnym zdaniem i poglądami. Czyli bierze się słowo i przyporządkowuje je własnemu zdaniu i własnym poglądów. Po trzecie. Wybiórcie przyjmowanie tego, co mówi Boże Słowo, i mieszanie tego z własnymi poglądami. Bierzemy troszkę słowa? Troszkę prawdy? Troszkę naszych poglądów. Rozumiecie? Tak zwana kultura religijna. Po czwarte, stosowanie metod działania innych niż mówi Słowo Boże. Czyli inne działania, inne metody niż Słowo. Po piąte, odczuwanie zagrożenia wobec duchowego przywództwa i wobec ich metod opartych na do Zagrożenia. Mamy różne przypadki. Pojawiają się ludzie, i na przykład wielu ludziom się wydaje, że to, że my tutaj na rzęsach czasem chodzimy, to tak bywa, co tu zrobił, to jest coś takiego, że my jesteśmy liberalni, ale ja nie jestem liberalny. Jestem ortodoks. Nie jestem religijny, ale jestem ortodoksyjny. Dla mnie dwa razy dwa jest naprawdę czterne. Nie mam tego, do, do, do, do tego dodatkowego filozofii. I nie prowadzę badań na temat. Po szóste, wpływanie na innych ludzi w celu zaangażowania ich we własnej koncepcje i plany w różne od Bożych Popularnie zwana manipulacja. I po siódme bagatelizowanie lub krytykowanie choćby tylko w własnym umyśle decyzji i działań duchowego przywództwa działającego zgodnie z Dużym przykład takie rzeczy. Wiecie, jak ja zobaczyłem te rzeczy w Słowie Boże, to mnie to wypionowało. Wiecie, ja na przykład nie wiem jak Wy, ale większość ludzi zna autora pod tytułem Derek Prince na przykład. Wiecie, jak ja zacząłem czytać książki Derek'a Prince'a na przykład, to ja zobaczyłem, że to jest apostoł ja zobaczyłem, że to prorok. Ja zobaczyłem, że to nauczyciel. Zobaczyłem to rzeczywiście. Nie wiem jak Wy, ale kiedy ja czytałem książkę na przykład Dereka Princa lata temu, tak? pierwsze książki trafiały w moje ręce, to mimo, że ten człowiek już był u Pana, że on już był u Boga, że już go tutaj nie było na ziemi, tak? To to był duchowy przywódca mój, na przykład. I to, co opisał w tej książce, to ja nie śmiałem tego podważać. Wiecie o co chodzi? To nie było wada, bo ja zobaczyłem, jak to sprawdziłem to, ja zobaczyłem, jak to jest, i Abrałem mówię ok, jedziemy z tym, jedziemy z tym. Rozumiesz? Ja w ogóle przestałem, te, jeżeli, jak ja sobie na podstawie, nauczania Dereka Prince'a, zrobiłem bazę demoniczną i zacząłem z siebie demony wypędzać. Rozumiesz? to ja po prostu rzygałem demonami przez oczy mi wychodziły przez ręce, przez nogi, człowiek rzucało mnie po całym domu. Zacząłem w więzieniu, potem kończyłem dom. Jakby dla mnie to był duchowy ojciec na przykład jakiś. Daję ja wam taki przykład nawet osoby, której nie znałem osobiście, tak? Ale ja zobaczyłem, że to jest Boże, to jest Boże, Wiecie, co to, chodzi? to było dla mnie jasne w duchu, tak? Ja mówię, okej. Okay. Nie mówię o, wiecie, że ja jestem pierwszym przeciwnikiem e, czegoś takiego, że, bo jest tam, jaka, jest, jest tam ksiądz, pastor, jakiś przywódca, on ma wizję, idziemy za wizją. Za żadną wizją się nie idzie oprócz swojej wizji, to jest ten pierwszy. Nigdy. Nigdy nie chodź za cudzą wizją. Wiesz dlaczego? Bo wejdziesz w cudze problemy. Nie chodź za cudzą wizją, Idź za swoją wizją. W ogóle. Jeżeli Twoja wizja łączy się z czyjąś wizją, hallelujah, to znaczy, że idziecie w jedną stronę. Tak? Ale tylko wtedy musisz mieć łączyć. Wizje muszą się łączyć. Wizja Kościoła to jest tak naprawdę połączenie dziesiątków, setek tysięcy wizji, które jedzą w daną stronę. Tak? I to jest tak zwana ta zbiorowa wizja Kościoła. Ale nigdy nie jest to wizja jednego człowieka, bo, teatr, bo Kościół to nie jest teatr jednego aktora. To jest w ogóle nieprawda, że, że to jest takie coś. Ja tylko nakreślam delikatne rzeczy, żebyś zobaczył je. To wszystko jest związane z naszym uwalnianiem miłości. Wiecie, ja w swoim życiu podejmuję pewne decyzje. Czasami się śmiejemy z zagadą. Mówię do niej, bo Cię mówię, gdzieś zgłoszę. A ona mówi, w ogóle nie masz mnie gdzie zgłosić. Chodzi o to, że nawet jeśli staniesz w swoim życiu w miejscu absolutnej, apostolskiej, jakby na takiej płaszczyźnie apostolskiej, tak? gdzie nikt nawet nie będzie jakby miał wglądu w Ciebie, żeby Cię skorygować, tak? To jeżeli ty wcześniej uporasz się z nieposłuszeństwem, buntem i krąbrnością tak? swojej duszy, to wdzięczność uwalnia na Bogu będzie towarzyszyła twojemu życiu i będzie wzrastać w potężnych siłach. I będziesz mega pokornym i uniżonym człowiekiem, mimo że będziesz nawet na szczycie służby. Rozumiesz? Mega pokornym i uniżonym człowiekiem. I ludzie będą zabiegać aby mogli z Tobą posiedzieć. A Ty będziesz szczęśliwy, że oni o to zabiegają. I będziecie się dzielić wzajemną miłością. I będziecie Chrystusem się karmić. Wiem, że to są tego typu rzeczy, ale to wszystko musi być poskładane do jednej kuchni. Ja chciałbym, żebyście te rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówię, wzięli głęboko do swojego serca. Żebyście rozpoznali. Żebyście stanęli na pułapie zrozumienia łaski i rozprawili się z każdą formą nieposłuszeństwa, brudu i krótkowości. Chcę, żebyście też nie odpiekli w żadną stronę od tego prostego kanonu, o którym ja mówię. To nie jest kwestia bycia posłusznym czemukolwiek lub woli, byle być posłusznym. Mówimy o posłuszeństwie Prawdzie Bożej, jakkolwiek przejawiając. Czy to przez Pismo Święte, czy przez Twoje osobiste objawienie, czy przez innego człowieka. Trwajcie, trwajcie w łasce. Bądźcie ludźmi was Nie dajcie się wybić z łaski. Nie dajcie się wybić. Nie starajcie się. Nie próbujcie podobać się Bogu. Nie próbujcie zasługiwać na Twoje. Przebywajcie z Nim. Będziecie napierać Jego zapachu. Jego kabaretu. Będziecie napierać Jego pragnień. Przez przebywanie z Bogiem, nabiera się Jego pragnień, jakby Jego pragnienia zaczynają w Ciebie wchodzić. Dlatego On mówi, "Ja jestem, który daje chcenie. Ja jestem Ten, który daje chcenie. Przytulasz się do Niego Jego pragnienia w Ciebie wchodzą, raptem pragniesz tego, co czego, czego On. Posłuszeństwo zaczyna być proste. Zobacz, w ogóle posłuszeństwo jest proste Bogu. Wiecie dlaczego? Bo zaczynasz mieć pragnienia takie jak on. Tak naprawdę jesteś posłuszny własnym pragnieniem, okazuje się później. Bo nabrałeś Jego pragnień i Ty realizuj odwizję, jesteś Jej posłuszny. I to jest piękne! On na Tobą nie stoi, On Cię nie pilnuje, On Cię nie naciska, rozumiesz? Absolutnie! On po prostu jest! On jest! On jest! I to jest coś takiego, co jest dla Ciebie bardzo ważne na dzień. Ale strona wszelkiej formuły nieposłuszeństwa, buntu, chronoprości. Rozwalaj to sobie, posłuchaj. Nie leć do kogoś, żeby ktoś to rozwalał w Tobie. Sam to rozwal. Sam to zniszczy. Ty bądź Panem w imieniu Jezusa. Bądź Panem duszy swojej. Rozumiesz? Bądź Panem duszy swojej. Okazuj wdzięczność Bogu poprzez deklarację posłuszeństwa. Powiedz, Ojcze, ja będę Ci posłuszny nie dlatego, że ja muszę, ale dlatego, że ja chcę. Zależy mi na tym. Wstań, proszę. Dobry Ojcze, dziękuję.